Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, wyprowadziłeś moją duszę z piekła, zachowałeś mnie przy życiu, aby mnie zstąpił do dołu. Śpiewajcie Panu, święci Jego i wysławiajcie Go, wspominając Jego świętość. Jego gniew bowiem trwa tylko chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Choćby płacz trwał przez noc, rankiem nastanie radość. Powiedziałem w czasie mej pomyślności, nigdy się nie zachwieję, Panie, w swojej łaskawości umocniłeś moją górę, ale gdy ukryłeś swoje oblicze, zatrwożyłem się. Wołałem do Ciebie, Panie, modliłem się do Pana. Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym stąpił do dołu? Czy proch będzie Cię chwalić? Czy będzie głosić Twoją prawdę? Usłysz, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim pomocnikiem. Mój płacz zmieniłeś w taniec. Dziąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością, aby moja chwała śpiewała Ci i nie milkła. Panie, mój Boże, będę Cię wysławiać na wieki. I co? Radosny psalm, prawda? Kochani, bywają takie chwile w życiu dzieci bożych, każdego człowieka, że rzeczywiście przychodzi ten... Jak tu psalmista pisze, ta noc, tak, ten mrok, w którym jest trwoga, jest jakaś, jakaś trwoga, jakaś chwila, w której nie czujemy się dobrze, nie czujemy się bezpiecznie. Brakuje tej radości, ale Słowo Boże przekonuje nas, że w Bogu naszym Panu każda ta chwila ma swój koniec i zamieni się w radość. I to nie jest tylko ten psalm. Cała historia zbawienia, historia odkupienia ma swój finał, ma swój koniec w radości. Dzisiaj rano sobie myślałem, jak to jest, że są ludzie, którzy całe życie mają tą radość, prosperują w, w dobroci, w jakimś takim, wiecie, powodzeniu, a gdzie indziej są ludzie, którzy, nie wiem, z dzieckiem na ręku muszą uciekać, bo wojna. Albo inaczej, ktoś jest zdrowy, piękny, na przykład młody, a kto inny cierpi chorobę. Jak to wszystko pogodzić ze sobą w obrazie dobrego, kochającego, wielkiego Boga? Na dzisiaj mam jedną odpowiedź na to, że rzeczywiście nasze życie to są pewne dzieje, to są etapy, to są chwile, w których jest radość i chwile, w których jest smutek. To czasem jest choroba, a czasem jest zdrowie. Czasem jesteśmy bliscy śmierci, albo nasi bliscy są bliscy śmierci. A czasem się cieszymy przy stole i jest dobrze, tak? Mamy ze sobą społeczność, wszyscy się cieszą. Kochani, chcę, żebyśmy dzisiaj, gdy będziemy chwalić Boga, wspomnieli na tych z nas, którzy mają się gorzej. Mamy chorych wśród nas, mamy tych, którzy się czują dzisiaj słabo, nie mogli przyjść. Wśród nas też są tacy, którzy przechodzą może te chwile zwątpienia. Mają akurat właśnie tą noc. Może nie ma ich z nami już dłuższy czas. I gdybym nie miał wiary w to, że ten finał naszej historii będzie pomyślny, to może bym tak jak w świecie kiedyś myślał, ślepy los, może się uda im, może się nie uda. Może się wyliżą, może się nie wyliżą, a może mnie jutro trafi ta noc i się nigdy nie skończy, ale wiem, że tak nie jest i dzisiaj chcę się tym z Wami podzielić. Może nie wszyscy akurat tak myślicie jak ja, ale ja tak myślę. Ja widzę w Słowie Bożym, kochani, zawsze, zawsze dobry koniec. W naszym Panu koniec jest dobry, bo koniec to On. On jest początkiem, On jest końcem. Nie ma mowy, żeby... Życie dziecka Bożego skończyło się źle. Nie ma mowy, żeby noc albo ta chwila zwątpienia, utrapienia przeciągnęła się na poranek. W świecie też śpiewają, że po nocy nastaje dzień. My to znamy ze Słowa Bożego. Módlmy się dzisiaj, kochani, za tych, którzy są właśnie w tym mroku. Pomyślmy i o nich i wysławiajmy Pana za to, że i dla nich zgotował dobry koniec. I oby jak najszybciej przyszło zdrowie, przyszła radość, społeczność dla nas wszystkich. Amen.